Błękitny zamek. Część trzecia słuchowiska Emilii Stawskiej na podstawie powieści Lucy Maud Montgomery. Upa, jak się masz, moje dziecko. Ciocia Georginia. Czyżby ciocia szła do mojej matki? Tak, mam nadzieję, że wracasz do domu, prawda? O. Prędzej czy później? No to świetnie. To pójdziemy razem. Powiem ci, moja bubo, że nawet bardzo mi zależało na spotkaniu się z tobą na osobności. Mam cię do zakomunikowania. Cudowną wiadomość. Tak? Wyobraź sobie, był u mnie Rudolf Schulz. No, Rudolf Schulz. E, a któż to ten Rudolf Schulz? Jak to? Nie pamiętasz Rudolfa Szulca? Mieszka w tym miłym domku przy drodze do Port Lawrence. Z pewnością go pamiętasz. A tak, tak, tak. Yy, zdaje się, że, że sobie przypominam. To ten starszy no. człowiek z guzem na czole i całą chmarą dzieci. O, tylko nie chmara, moja droga, tylko nie chmara. Wszystkiego dziewięcioro. I wcale nie jest stary. 48 lat to kwiat wieku. A co się tyczy guza, no to jakieś to ma znaczenie? O, żadne oczywiście. Otóż droga Bubo Rudolf Szulc Chcę ożenić się z tobą. E, e, ze mną? No tak, zakochał się w tobie na pogrzebie tej biednej cesi geji i przyszedł poradzić się mnie w tej sprawie. On jest doskonałą partią, a ty, no, no, no, sama rozumiesz. E, tak, tak, tak, tak, nie jestem już taka młoda. No, e, czy naprawdę ciocia przypuszcza, że byłabym dobrą macochą? Nie wątpię w to. Przecież ty zawsze lubiłaś dzieci. Ale dziewiątka to trochę za dużo jak na początek. Nie martw się, trzej najstarsi chłopcy są już prawie dorośli, więc w rachubę wchodzi pozostała szóstka. Zresztą jest wiele doskonałych podręczników o wychowaniu dzieci, więc będziesz miała ułatwione zadanie. Ona no na pewno dasz sobie radę. Oczywiście powiedziałam panu Szulcowi, że ty... że Że polecę na niego. Ależ nie, moja droga, ja takich określeń nie używam. Powiedziałam mu, że prawdopodobnie ustosunkujesz się przekylnie do jego propozycji, no, no i, i tak będzie chyba, no. prawda, kochanie? Y jest tylko jeden wielki szkopuł, widzicie, hmm? chociaż ja, mm, ja już jestem mężatką. Co? Co? Ty? <grym> Ty. Ty jesteś mężatką? Tak, w tym tygodniu wzięłam ślub z Edwardem Snaitem. No, oprzyj no, się o mnie, ciociu, dobrze? No, Bubo, te ty zaby stroisz ze mnie żarty. Ależ nic podobnego, mówię szczerą prawdę. No, na miłość, bo Tylko tylko panie, nie, nie, nie robi sceny na no, ulicy, bubu, No, bubo, no coś ty zrobiła, no to, no coś ty zrobiła. No. Nic wielkiego, ciociu, po prostu wyszłam za mąż. I to za, za, za tego, za tego Edwarda Snejta, Tak. Przecież oni mówią, że już miał dwanaście żon. No możliwe, ale teraz ma tylko jedną mnie. A? co powie na to? Twoja biedna matka. Chodźmy to, usłyszymy. Co za lekkomyślność poślubiać człowieka, o którym się nic nie wie. Nie ma nie więcej niż o Rudolfie Szulce, ciociu. Proszę, ciociu, proszę. Moja róża kwitnie niesamowite. Piękny, purpurowe kwiaty, to znaczy, że jej na dobre wyszło, że tak ją wtedy pocięłam. Patrz, Bubo, jest Oliwia na ganku. Zwróciła nareszcie. Tylko, że nie wygląda wcale na skruszoną grzesznicę. Powiedziałabym raczej, że ma bezczelnie triumfujący wyraz twarzy. Roześmiana z rękami pełnymi róż wygląda jak... No jak nie buba. Nic nie rozumiem. Jak się masz, Oliwio? <śś> Więc jednak wróciłaś, bubo. A ty właśnie przyszłaś czy właśnie wychodzisz? Wychodzę. Idę do pani Barlet, zaprosiła mnie na jakieś skromne przyjęcie. A może ty też pójdziesz ze mną? Nie, nie. Muszę wrócić do domu i przygotować kolację dla Edwarda. Później wybieramy się na przejażdżkę łodzią po jeziorze w świetle księżyca. Edward? Kolacja? Co chcesz przez to powiedzieć, Joanno Sterling? Joanna Snaid do usług. Snejt? Co ty pleciesz? Proszę, oto moja obrączka. Ładna, prawda? doskonale. Dzień dobry. Bububa. O, widzę, że prawie cały klan sterlingów w komplecie. Bardzo dobrze się składa. Dzień dobry, mamo. A Więc wróciłaś nareszcie do domu. No, nie zupełnie. Uważałam, że powinnam wpaść do domu i zawiadomić was, że wyszłam za mąż. Za Edwarda Sneita. Nie, cztery dni temu. Nie, anieli państwo! Słabo! Wuju, Wellington, zdaje się, że ciocia Leokadia ma ochotę zemdlać. Może wywodnie. Ja no. Czy powiedziałaś to poważnie? Najzupełniej. Czy to znaczy, że poślubiłaś tego notorycznego kryminalistę, tego... Oprzem, tego... stryju Jakubie. Co za harry w naszej rodzinie, jak ja się na ulicy pokażę. Doskonale. Wobec tego pozwól sobie powiedzieć, że jesteś bezwstydną istotą bez bezkrztygodności własnej. Tak. Możesz mi się w ogóle nie pokazywać na oczy. W porządku, stryjów. W porządku, ale co w takim razie pozostanie stryjowi do powiedzenia, kiedy popełnię morderstwo? O, nie, ja nie, nie wytrzymam. Ten pijany łobuz, ten... ten. No niech sobie wuj i powie to ciężkiej i jasnej cholery, no! O, potrafię wyrazić swoje uczucia i bez przekleństw. A ty wiedz, że przez poślubienie tego pijaczyny okryłaś się hańbą na wieki wieków. Słowo daję, wuj, byłby no znacznie sympatyczniejszy, gdyby sobie... Popił od czasu do czasu. Coś podobnego. Moi państwo, dajcie spokój tym tragicznym minom, bo aż żal na was patrzeć. Radzę wam brać rzeczy, jakimi są. Jestem mężatką i tego już nie zmienicie. Ach, sądzę, że powinniśmy być zadowoleni, że Joanna już nie jest starą panną. To, to też coś. Edward Snake postąpił jak ostatni szubrawiec, wciągając cię w to małżeństwo. O nie, nie. To ja go wciągnęłam. Sama go poprosiłam, żeby się ze mną ożenił. Coś podobnie. Jak, to że jesteś bezwstydna, to jeszcze jesteś wyzuta ze wszelkiej ambicji. Cześć, wuju! Dla mnie nic nie jest warte wobec tego, co odczuwam, kiedy Edward bierze mnie w ramiona. Och, bubo, jak może. Joanno! Nie musisz się popisywać nieprzyzwoitością! Nie rozumiem. Co w tym nieprzyzwoitego, kiedy żona lubi, żeby mąż brał ją w ramiona? Sądzę no, raczej, że byłoby nieprzyzwoitością, gdyby tego nie lubiła. Nie no, niej oczekiwać przyzwoitego zachowania. Zresztą jak sobie pościelę, tak się wyśpi. Dziękuję, dziękuję i jeszcze raz dziękuję, ale na mnie już czas. Muszę wracać do męża. E, e, e, czy pozwolisz, mamo, że od czasu do czasu zajrzę? Zajrzę tu do ciebie. Mój dom jest dla ciebie zawsze otwar Rzeczywisty świat z bajki. Cóż ma wspólnego z tym światem, który zostawiłam za sobą? Ach, zaraz wzejdzie księżyc i całe jezioro pokryje się srebrem. A ja jestem tu sobie sama, pośrodku tego cudu przyrody w swoim błękitnym zamku. Chciałabym, żeby dziś wrócił mój mąż. Dwa dni to strasznie dużo czasu, ale, ale dobrze jest czekać na niego... I dobrze jest widzieć radość w jego oczach, kiedy wraca do domu. Jest! Przyjechał! Przyjechał! Bardzo ci było mnie brak, Jasiu. No powiedz. O, mam wrażenie, jakbym cię sto lat nie widziała. Już nigdy nie zostawiacie samym? O nie. Nie, nie zgadzam się. Byłoby mi przykro, gdybyś miał się czuć skrępowany przeze mnie. Chcę, żebyś był zupełnie swobodny. <śmiech> swoboda, swoboda to fikcja. Nic podobnego nie istnieje. Są tylko różne rodzaje niewoli. Tobie na przykład wydaje się, że jesteś wolna, bo wyrwałaś się ze szczególnie nieznośnej niewoli. Och. Ale to złudzenie. Kochasz mnie, a to jest też pewnego rodzaju niewola. Ktoś powiedział, czy napisał więzienie, w które chętnie wstępuje mnie jest wcale więzieniem. Otóż to, to jest właśnie cała nasza swoboda. Swoboda wyboru więzienia. Och nie, nie. <laughs> A teraz powiedz, e, co robiłaś beze mnie? Och, mnóstwo, mnóstwo. Sprzątałam, prałam, czytałam, marzyłam i czekałam. Byłam okropnie zajęta. Joasiu, nie masz pojęcia, jak się cieszę, że wróciłem. Wiesz, kiedy wjeżdżałem w las. I poprzez drzewa z daleka zobaczyłem światło w oknach mojego własnego domu. Odczułem coś niezwykłego. Nigdy przedtem tego nie czułem. Dziewczyno, ja... Ja byłem taki szczęśliwy. Taki szczęśliwy. No, całkiem nieźle ci to idzie. Tylko równo, równo staraj się zachować rytm. I nie zanurzaj zbyt głęboko. Staram się. I uważam, że jestem bardzo pojętna. A... Uff. Nawet nie przypuszczałam, że wiosłowanie to taka wspaniała zabawa. Uff. O, kochany chłopiec, przywrócił mnie życiu. Pływam wiosłuję i biegam po lesie, jakby moje serce nie miało na sobie wyroku doktora Trenta. Tak, o to mi właśnie chodziło, żeby nie myśleć, nie czekać na koniec. I Edward to zrozumiał. On wszystko rozumie i wszystko wie. A ja żyję sobie jakby w świecie książek Johna Fostera. Uf. Może dziś będziemy łowić pstrągi, a potem upieczemy je na gorących kamieniach. A może będziemy szli przez las bez celu, gdzie nas nogi poniosą, a potem... potem może upieczemy sobie kartofle na polance i będziemy słuchać nocy. Uf. Wyglądasz w niej jak rusałka. Błękitno-srebrny szyfon. Miałaś wspaniały pomysł, żeby kupić tę suknię. Chciałam być ładna dla ciebie. Jesteś ładna, rusałko. Jesteś. Joasiu, twoim żywiołem jest las. Nie powinnaś go w ogóle opuszczać. Jest w tobie coś dzikiego, żywiołowego. I wiesz, lubię jeszcze twój głos. I lubię, kiedy mówisz do mnie takie dobre słowa. Już zapomniałam, jak to było w moim dawnym życiu. Kiedy bałam się każdego dnia i każdej nocy. Zawsze prześladowały mnie widma upokorzeń i rozczarowań. Teraz, teraz wydaje mi się, jakby to wszystko przeżyła zupełnie inna osoba. Przecież ja... Joanna Snaith, zawsze byłam szczęśliwa. Wiesz, Edwardzie, teraz rozumiem, co to znaczy narodzić się ponownie. Jeść. Cóż za niezwykły krajobraz. Ile barw i odcieni. Płyną dni, długie, rozmarzone, w kolorze czerwonego wina i złota. A nocą zawisa nad naszą baśniową krainą zaspany czerwony księżyc. Albo wieją wiatry i pada deszcz. dzień, noce, roziskrzone gwiazdami, a na szybach mojego błękitnego zamku kwitną śnieżne arabeski. Dookoła biały, cichy, uroczysty świat, cudowne ostre powietrze. Zima i nasze wędrówki na nartach po śnieżonych lasach, jakby przez czarodziejską krainę kryształów i zwariowane nocne wyścigi na łyżwach po jeziorze. A na końcu każdej wyprawy jest nasz... Kochany dom. Na wysepce porosłej sosnami. Z czapą burzystego śniegu na dachu. I z ciepłem czekającym za drzwiami. Wiesz Edwardzie, to wszystko dookoła przypomina mi... Niektóre fragmenty z ostatniej książki Fostera, którą mi przywiozłeś. Ciekawa jestem, czy John Foster spędził kiedykolwiek zimę nad naszym jeziorem. Nie przypuszczam. Ludzie, którzy bawią się w takie opisy, majstrują je zazwyczaj w zacisznych, ciepłych gabinetach, gdzieś na banalnej ulicy wielkomiejskiej. Jesteś niesprawiedliwy względem Fostera. Nikt nie mógłby napisać czegoś takiego, co ci czytałam wczoraj wieczorem, nie widząc tego przedtem na własne oczy. I sam wiesz o tym najlepiej. Wcale się nie przysłuchiwałem temu, co czytałaś. Przecież uprzedzałem cię, że nie interesują mnie te wypociny. Tak? A więc wysłuchasz tego teraz. Stój i słuchaj. Boże, drogi Joasiu, czyżbyś się uczyła na pamięć książek tego bubka? Książki Johna Fostera podtrzymywały mnie na duchu przez ostatnie pięć lat. Dzięki niemu mogłam wyrwać się z mojej obrzydliwej codzienności. Och, twardzie, spójrz, jaka cudowna jest ta śnieżna koronka w pniu. chciałabyś dostać na gwiazdkę? Coś błahego i całkowicie bezużytecznego. <głosy> Wiesz, w ubiegłych latach dostawałam albo parę kaloszy, albo ciepłe, wyłniane koszulki, albo... A co powiesz na to? Peruj! Och, Edwardzie, jakie... jakie piękne! Och, dziękuję, Edwardzie! Edwardzie, ja chyba oszaleję, jesteś... Strasznie, kochany. Podobają Ci się? Czy mi się podobają? Ależ, ależ ja przez całe życie marzyłam o sznurze pereł. A teraz je mam. Są moje. Naprawdę moje. Dziękuję. To ja Ci dziękuję, kochanie. Za to, że jesteś. Firma Ainsley, Toronto. To musi być bardzo elegancka firma. A taka piękna imitacja musiała drogo kosztować. Pewnie z piętnaście dolarów. Czy jego stać na taki wydatek? No przecież nie jest mu lekko. Och, mój kochany, najdroższy chłopiec. Przecież to najładniejsza rzecz, jaką kiedykolwiek miałam. I najpiękniejsze Boże Narodzenie w moim życiu. Prawdziwe święto. Co za radość tak sobie siedzieć, robić cokolwiek i spoglądać na niego. Cieszyć się, że jest. Można mówić, stroić żarty albo nic nie mówić. I też jest dobrze. Spokojnie, pewnie, szczęśliwie. Nawet kiedy, kiedy się zamyka w tej swojej izbie Sinobrodego, czuję, że jest i to mi zupełnie wystarcza. Co on właściwie tam robi? Może potrafia pieniądze? Bzdura. No tak, ale... Ale przecież skądś pieniądze ma. Nie pracuje, więc skąd ma? A może on rzeczywiście robi jakieś fałszerstwa? W tym swoim pokoju i dlatego zabronił mi tam wchodzić. Znika w nim na całe godziny. Nie, nie, nie, nie, nie będę o tym myśleć. Chcę te sprawy zachować dla siebie jego wola. Jedno jest pewne: ten człowiek nie mógł nigdy zrobić nic złego. No, na pewno coś kiedyś przeskrobał, to oczywiste, przecież bez tego nie byłoby y, wokół niego takiej y, atmosfery skandalu. Hmm. Może po prostu był bardzo biedny i zdefraudował jakąś sumę. Och, och, och, A czy to w ogóle ma jakieś znaczenie? Gdzie? O Boże! Boż, uratuj go! Gdziekolwiek jest, uratuj go! A jeśli było, akurat na jeziorze, że łódź nie wytrzyma takich fal. Może właśnie to nie... A może to go zastało w lesie! Jakieś drzewo! Bo... Wszedłem sobie na krótki spacer, a wracam na drugi dzień. A czemu ty tak na mnie patrzysz? Czy, czy coś się stało? Myślałem, że umarłeś. Nie. Ach, ty, mój mały głuptasku. Ja miałbym się dać takiej smarkatej burzy? Ja? Człowiek, który spędził dwa lata w Klondike? Odprzenocowałem w starym szałasie przy Moskosz i jestem. Czyżbyś byś tu przesiedziała całą noc, martwiąc się o takiego starego wygieleśnego jak ja? Tak. Zdawało mi się, że z takiej strasznej burzy nikt nie wychodzi żywy. A kiedy zobaczyłam, jak wyłaniasz się ze zakrętu, coś... coś się ze mną stało. Jakbym z innego świata wracała do życia. Edwardzie, ile kwiatów przyniosłam. Wiosna. Miałem gościa. A któż tu mógł przyjść? Alan Tierney. Ten malarz? Tak. Chciałby ciebie namalować. Mnie? To... Kpisz sobie ze mnie, mój mężu. Ani trochę. Widział cię w lesie któregoś dnia, jak niosłaś gałęzie choiny do domu i tak go oczarowałaś, że przyszedł zapytać mnie, czy może namalować moją żonę jako boginię Leśnej krainy Muskoka albo coś w tym rodzaju. Ale, ale. przecież Alan Tierney maluje tylko. tylko. Piękne kobiety. Zgoda. Quote est demonstrandum. Ergo, pani Edwardowa Snape jest piękną kobietą. Nonsens. Dobrze wiem, że to nonsens. No, wyglądam znacznie lepiej niż przed rokiem, ale daleko mi do piękności. Zapominasz, rusałko, że są różne typy urody. Jesteś pod sugestią banalnej urody twojej Oliwii. Owszem, jest efektowna, ale Alan Tierney nigdy nie dałby się nakłonić do namalowania jej portretu. Ależ dlaczego? Bo w jej pięknej twarzy nie ma duszy, rozumiesz? Jest pusta. Ale co tam, Oliwia? Powiem ci, moja żono, że gdybym nie wiedział, że zainteresowanie tego pana jest czysto zawodowe, to byłbym naprawdę zazdrosny. Mówiło tobie z niebezpiecznym zapałem Aha, Pleć sobie, pleć Już maj A moje szczęście z Edwardem nie blednie Nie powszednieje Jest nawet Jakby pełniejsze niż na początku Coraz częściej czuję, że jestem mu naprawdę bliska, że mnie autentycznie lubi. No, to oczywiste, że nigdy mnie nie pokocha, na to byłam przygotowana, ale... Czy możliwe, żeby był dla mnie taki dobry tylko po to, żeby mi osłodzić ostatnie dni życia? Moje kochane maleństwo, czasami nie chce mi się wprost wierzyć, że istniejesz naprawdę, że to nie sen. Nie, nie, nie. On nie kłamie. Przecież umówiliśmy się, że nie będziemy się okłamywać ani niczego przed sobą udawać. Muszę mu wierzyć. Chcę mu wierzyć. Tak. A obiecany przez doktora Trenta rok życia? Już się kończy. Ciekawe, że chyba za dwa miesiące serce w ogóle mnie nie boli. Co to może znaczyć? Chyba nic dobrego, bo przecież wyrok był jednoznaczny. Los obdarował mnie na koniec tym... Czego było mi brak przez całe życie? Wolnością, życzliwością, szczęściem. I właśnie teraz trzeba umierać. Nie, nie wolno mi się buntować. Nie mam prawa. Przecież to jest cena tego roku. Nadchodzi pora wyrównania rachunku. I wyrównam go. I tak zysk jest po mojej stronie. Założę się, że po to włożyłaś te pantofle, żeby mógł podziwiać twoje piękne nogi, co? Oczywiście. Poza tym już mi się znudziło chodzenie w sandałach i postanowiłam być okropnie elegancka. Do tego były mi potrzebne właśnie te pantofelki. Do lasu na wysokich obcasach, najweselszy z pomysłów mojej pięknej żony, przynajmniej na dziś. No przecież byliśmy w mieście. Ale teraz jesteśmy w lesie, co było do przewidzenia, bo droga do domu prowadzi przez las. Radzę ci, załóż te nowe sandałki. Posłuchaj mnie chociaż raz, bo cię tu zostawię. A idź sobie, idź. Mnie się wcale nie śpieszy. W porządku, a przez jezioro sama przepłyniesz. W pantowelkach, bo łódkę zabiorę. Drobiazg! przecież umiem pływać. Pośpiesz się, zaraz pociąg nadjedzie. Już, już, tylko jeszcze tych kwiatków narwę. Edwardzie! Edwardzie! O, obcas! Między się nami! Nie mogę tego szturowego Spokojnie. Nie bój się, przepnę scyzorykiem. Pociąg! Idź! Idź prędzej zabiegać się! Nie odpychaj mnie! Stój spokojnie! Miłość Boską! Uciekaj, błagam! Uciekaj! Nie! ja jeszcze żyję przecież. Doktor Trent uprzedzał, że przy moim sercu byle jakie silniejsze wzruszenie może mnie zabić. Natychmiast. Wobec tego po tym, co przeżyłam przez te pół minuty, powinnam paść tam przy tych torach. A ja żyję. I nic szczególnego się ze mną nie dzieje, poza słabością w nogach i przyspieszonym pulsem. Edward milczy. Chował twarz w dłoniach i milczy. No tak, podejrzewa, że się ożenił ze mną. Nie na kilka miesięcy, nie na rok, ale na zawsze. I to z niekochaną kobietą, która mu się podstępnie narzuciła. Nie, to przecież niemożliwe. To byłoby zbyt okrutne. Doktor nie mógł się pomylić. Przecież jest jednym z najlepszych specjalistów. Przecież tak cierpiałam przy tych atakach strasznie tyle razy. Myślałam, że to już koniec. Gdybym była zdrowa, nie bolałoby mnie tak... Myślę, że powinniśmy już ruszyć z powrotem. Zaraz zacznie się ściemniać. Czy czujesz się na siłach pójść? Chyba tak. Gdzie paczka z nowymi sandałkami? Pewnie została przy torach. Poczekaj tu. Zaraz przyniosę. Jasiu, czy. Czujesz się niedobrze? Nie. Czuję się bardzo dobrze. Udaje, że śpi. A przedtem cały wieczór chodził po swoim pokoju. Tam i z powrotem. Tam i z powrotem. I milczał. Nigdy się tak nie zachowywał. O czym on myśli? Że go oszukałam. O czym by innym. Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. Panna... Jestem Joanna Snaid. Kiedy byłam u pana w maju, rok temu, nazywałam się Sterling. Chciałabym prosić pana doktora o zbadanie mojego serca. O, naprawdę nie moja wina, że nie poznałem pani. A co za wspaniała odmiana. Nie wyglądamy teraz na inwalidę, co? A tak, tak, pamiętam tamten dzień... Byłem wtedy zupełnie wytrącony z równowagi tym wypadkiem syna. A jak on się teraz czuje? No, zdrowia gryba, Ale i pani robi takie wrażenie. Zresztą mówiłem pani wtedy, że nie ma się czym przejmować, prawda? Napisał mi pan w liście, że jestem chora na angina pectoris, niedokrwienie mięśnia sercowego, które komplikuje tętniak komory serca. Niemożliwe. Nie mogłem tego napisać. Proszę, oto pański list. To przecież jest list, który miałem wysłać pannie Janinie Stirling z Port Lawrence. Była u mnie tego samego dnia, co i pani. Ach, więc wysłałem jej niewłaściwy list. Jak to... No ale przecież chyba poszła pani do innego lekarza. Nie, uwierzyłam panu. Serce bolało mnie tak bardzo Że trudno było nie uwierzyć Nigdy sobie tego nie wybaczę Jaki straszny rok musiała pani przeżyć Mniejsza o to A więc moje serce jest w porządku No, nie zupełnie. Miała pani to, co się nazywa pseudoangina To nigdy nie zagraża życiu A przy odpowiedniej kuracji przechodzi bez śladu Czasem nawet wystarczy jakiś radosny wstrząs a czy często pani dolega serce? Od marca wcale. Więc prawdopodobnie jest pani już zupełnie zdrowa. Tak i pomyśleć, że panna Stirling dostała list adresowany do pani, w którym pisałem, że to nic poważnego. Żyła jeszcze dwa miesiące po wizycie u mnie. Ale pani musiała się nacierpieć przez ten rok. Tak naprawdę chyba już czas, żebym się wycofał z praktyki. Jeżeli jestem zdolny do takich omyłek, raz jeszcze proszę panią o wybaczenie. Radosny wstrząs, który mnie uleczył, to, to chyba było wtedy, jak zobaczyłam Edwarda wracającego do domu po tamtej burzy. Tak. Tak, to było w marcu. Zawarłam układ ze śmiercią, a zamiast niej mam przed sobą życie, które sobie ze mnie zakpiło. Wciągnęłam Edwarda w małżeńską pułapkę i zmarnowałam mu życie, bo, bo przecież o rozwód jest bardzo trudny, Zresztą kosztuje masę pieniędzy. Nigdy nie będzie sobie mógł na to pozwolić. Ale jak ja będę żyć bez Edwarda? Muszę go jakoś przekonać, że nie miałam zamiaru go oszukać. Musi mi uwierzyć. Szybko do domu. Może już wrócił. Wyszedł o świcie bez słowa. Nie przeprawiał się na drugi brzeg, więc jest gdzieś na wyspie. Ale nie będę go szukać. Widocznie ma do mnie tak wielki żal, że nawet nie może na mnie patrzeć. A więc poczekam na niego w domu. A cóż to za limuzyna? Tego mężczyzna skądś znał? Gdzie ja widziałam tę twarz? Gdzie ja widziałam? Yy, najmocniej Panią przepraszam. Mogłaby mnie Pani poinformować, czy ten dom na wyspie należy do Pana Redferna? A jeżeli tak, no jak się tam dostać? Redfern? Maści na przeziębienie, eliksir do włosów, czerwonej pigułki, gorzkie kromie, tak. A na wszystkich buteleczkach i budełkach nalewki z tą samą uśmiechniętą twarzą starego doktora Redferna. Nie, yy, proszę pana, ten dom należy do pana Snejta. No tak, tak, zgadza się. Tylko, że zdaje się, nikogo tam nie ma. A ja już od godziny wołam, wołam, a udało mi się tylko spłoszyć kilka wron. <gry> Wygląda na to, że mój syn wyszedł na cały dzień. Pański... Yy, pański syn? No, pani taka zdziwiona. No tak. Edward Redfern, a po matce Snejt, to mój syn. Nie spodziewa się starego ojca i poszedł gdzieś. Kiedy rano wychodziłam do miasta, już go nie było. Przypuszczam, że jeszcze nie wrócił. To co, rano, kiedy wychodziła pani do miasta? A czy pani tam mieszka? Naturalnie. Jestem jego żoną. Proszę mi wybaczyć. No to mnie nieco wstrząsnęło. Zdaje się, że... Dzisiaj jest urodzaj na wstrząsy no, Nie wiedziałem, że Edego żenił się Nie przypuszczałem, że zrobi to bez uprzedzenia ojca Ach, niech mu pan nie ma tego za złe To nie jego wina, to była moja sprawka No przecież to chyba Nie pani go uprosiła o rękę No ja... Bo nie był mnie zawiadomić Ale no, trudno, stało się Tym niemniej, bardzo no, bardzo miło panią poznać no, Mówię zupełnie szczerze Wygląda pani no, Na rozsądną, sympatyczną osóbkę Pani, zawsze się omawiałem, że Edek poślubi jakąś ładną, ale głupią lalkę. Zresztą cała ich mara uganiała się za nim, leciałem na jego pieniądze. No tak, i było dorwać się do milionów starego doktora. E, milionów? No ta, milionów? A tak, milionów. Edek gwizdnął na nie dla takiej chałupiny na wyspie. No dobrze, my tu gadu, gadu. Czy znaczy nie moglibyśmy się wreszcie przeprawić na tę wyspę? Macie tu chyba jakiś środek, lokomocji? Ach, naturalnie, proszę za mną, tam jest na, nasza łódka. No, ładnie tu macie. Milutko, nie powiem, widok z okna piękny. No siadaj, siadaj moje dziecko, siadaj. Chcę się dobrze przyjrzeć żonie Edwarda. No, owszem, owszem. Wcale niczego. A nie jest pani pięknością. Myślę, że nie weźmie pani za złe tych słów, prawda? Ale ma pani w sobie coś. A to przecież więcej niż pusta uroda. Może zjadłby pan coś? Ja zaraz przygotuję. Nie, nie, nie trzeba, dziękuję. Na wszelki wypadek zjadłem w mieście obiad. Przecież nie wiedziałem, czy tu zastanę. A jak pani myśli, kiedy Edek wróci? Nie wiem. A dokąd poszedł? Też nie wiem. Prawdopodobnie gdzieś do lasu. Hmm. Więc nie zwiera się pani dokąd idzie i skąd wraca. <śmiech> Zawsze był taki skryty diabeł. Nigdy go nie rozumiałem. Ale często rozmyślałem o nim Sprawił mi wielki ból Znikając przed 11 lat Ma pani pojęcie? Całe 11 lat nie widziałem Swojego chłopca Przecież od czasu jak tu przybyły Minęło dopiero 6 lat Możliwe, ale przedtem włóczył się po całym świecie Przypuszczam, że opowiadał pani O tym wszystkim Nie, nie wiem nic o jego przeszłości Co się właściwie stało? Dlaczego porzucił dom? Zwyczajnie. Młody kogut pokłócił się ze swoją donną i wściekł się. Edek zawsze był uparty. To chyba jego jedyna wada. Bo w ogóle to dobry z niego chłopak. Spokojny, szlachetny. Jego matka umarła, jak miał dwa lata. I sam go wychowywałem. Właśnie wtedy zacząłem zbijać pieniądze na moim eliksirze do włosów. Edek miał wszystko, czego dusza zapragnie. Chodził do najlepszych szkół. Chciałem z niego zrobić dżentelmena. To, czym sam nigdy nie byłem. Chciałem, żeby poszedł na prawo, ale jemu zapachniało dziennikarstwo. Dla niego żyłem, dla niego pracowałem, robiłem pieniądze. Chciałem, żeby był szczęśliwy, ale on nigdy nie był szczęśliwy. Czułem to, chociaż nigdy się nie skarżył. A miał wszystko. Forsy wrót, własne konto banku, mógł podróżować. A jednak nie był szczęśliwy. Aż do czasu, kiedy poznał Peter Travers. Wtedy na krótko się odmienił. Czy... czy ona była ładna? Najpiękniejsza dziewczyna Montrealu. Nic dziwnego, że Edek zakocha się w niej po uszy. I przy tym wcale nie była głupią lalą. Inteligentna, wykształcona, z dobrego domu. Tyle, że pustka w kieszeniach. Edek szalał za nią. Nie ten chłopak. Potem nagle wszystko wywróciło się do góry nogami. Co się stało? Bo, żebym to ja wiedział, moje dziecko. Dość, że Edek znikł jak kamfora. Napisał mi z Yukonu krótki list, że zerwał narzeczeństwo, że wyjeżdża na zawsze i żebym nie próbował go szukać, bo i tak nie wróci. Ja wiedziałem, że z moim etkiem nie ma żartów. Co powiedział, to święte. Jedyną moją pociechą były liściki odetka, które mi od czasu do czasu przysyłał. To z Klondajk, to z Anglii, to z Południowej Afryki, to z Chin, a diabli jeszcze wiedzą skąd. Myślałem sobie, że może wreszcie wróci do swego starego, samotnego ojca. Ale. Przed sześciu laty listy nagle urwały się. Od tego czasu nie miałem o nim żadnej wiadomości, aż do ostatniego Bożego Narodzenia. Czy napisał list? Nie. Ale podjął 15 tysięcy dolarów ze swojego konta w banku. A dyrektor banku jest moim dobrym znajomym. Przyrzekł mi kiedyś, że jeśli tylko Edek naruszy swoje konto, zaraz mi o tym zwiadomi. Edek miał tam 50 tysięcy. No i do ostatniej zimy nie ruszył z konta ani centa. Aż tu raptem całe 15 tysięcy. Przekazał te pieniądze firmie Ainslie w Toronto. Ainslie? Tak. To jedna z największych firm jubilerskich w Toronto. Skontaktowałem się z firmą Isley i dowiedziałem się, że Edward Redfern kupił u nich naszyjnik z pereł i kazał go sobie przesłać na adres Port Lawrence, Muscota, Ontario, Skrzynka Pocztowa 444. Z początku chciałem do niego napisać, ale potem postanowiłem poczekać do lata i przyjechać tu. Zawsze co rozmowa to nie list. No i jestem tutaj. A więc mam na szyi klejnoty wartości 15 tysięcy dolarów. A tak się martwiłam, że Edward wydał na nie całe 15 dolarów i nadszarpnął swój skromny budżet. <grystanie> Och, proszę mi wybaczyć, to takie śmieszne. <grystanie> <grystanie> Prawda? Zgrabnie tak. go przyłapałem, co? Słowo <grystanie> daję, miła z pani kobieta. Na pewno ma pani duży wpływ na Edka. Czy nie mogłaby go pani przekonać Żeby wrócił do świata I żył jak inni ludzie Mam w Montrealu z Jakie pięćdziesiąt pokoi Wszystko stoi puste chciałbym mieć w nich kogoś Edka, jego żony, jego dzieci Czy ta Ethel Travers Wyszła potem za mąż? Tak, bo dwa lata po dziecięciu Edka? A teraz jest wdową ale się zmieniła. Piękna jak dawniej. No jak pani sądzi? Kiedy on może wrócić? Nie wiem. Chyba jednak nie wcześniej jak na wieczór. A może nawet jutro rano. Pan oczywiście zostanie tu na noc. A nie, nie, nie, nie, nie. Mam miejsce w hotelu. Dziękuję. Wrócę tu jutro rano. Niech mu pani tymczasem spróbuje przemówić do rozumu. Bardzo panią proszę. Trzeba napisać list przecież. Muszę mu jakoś wytłumaczyć, dlaczego odchodzę. Gdzie to jest jakieś pióro? Nie ma? No tak. Przez, przez ten rok w ogóle go nie używałam. Zaraz, no. Gdzież jest jakieś pióro? Przecież w tym domu musi być gdzieś jakieś pióro. Nie ma pióra. Licha. Co to otwarte? Zostawił otwarte drzwi do swojego pokoju, a już źle ze mną, jeśli w ogóle nacisnęłam tę klamkę. Nie, trzeba wyjść. Przecież mu przyrzekłem, że tu nigdy nie zajrzę. Ach, wszystko jedno. Może tu będzie coś do pisania. No tak, pokój jak pokój, Półki z książkami, piecyk. Żadnych śladów przestępstw nie widać, a ja myślałam, że on tu robi coś niezwykłego. O, jest biurko. Jest i pióro. Co to jest? Dziki miód, autor John Foster. Korekty drukarskie. A więc... Edward jest Johnem Fosterem. No tak. A więc to tak. Wszystko jedno, przecież to już nieważne. Teraz list. Byleby się tylko nie rozmazać. Bez żalów i wyznań. Nie, nie, tylko nie to. Piszemy. No, piszemy. Drogi Edwardzie, Byłam dzisiaj u doktora Trenta i okazało się, że przez pomyłkę dostałam niewłaściwy list. Nigdy nie groziło mi nic poważnego, a teraz jestem już zupełnie zdrowa. Nie chciałam Ciebie oszukać. Wierz mi, że nie chciałam. Nie mogłabym znieść myśli, że mi nie wierzysz. Niezmiernie mi przykro, że zaszła taka fatalna pomyłka, ale jestem pewna, że teraz będziesz mógł bez trudu uzyskać rozwód. Naturalnie, jeżeli będę mogła w czymś Ci pomóc albo przyspieszyć sprawę, to jestem do Twojej dyspozycji. Wystarczy, aby Twój adwokat dał mi znać. Dziękuję Ci za wszystko, coś uczynił dla mnie. Nigdy Ci tego nie zapomnę. Postaraj się nie myśleć o mnie źle. Żegnaj, Joanna. Postscriptum. Był tutaj dziś Twój ojciec. Jutro ma wrócić. Opowiedział mi o wszystkim. Uważam, że powinieneś wrócić z nim do domu. Czuję się bardzo samotny bez Ciebie. Joanna... Jeszcze perły, położę je na liście. Gdyby były tylko imitacją, mogłaby mnie zatrzymać. Na pamiątkę tego roku. Tak, tak, to już wszystko. Teraz mogę wyjść. Żegnaj mój błękitny zamóg. Mamo, wróciłam. Tak. Widzę. Mój dom, jak już powiedziałam, jest zawsze dla Ciebie otwarty. Ale... Ale nigdy nie będę ci mogła wybaczyć. Niewiele by mnie to obchodziło, gdybym tylko mogła sama sobie wybaczyć. Dosyć? Czy możesz być tak łaskawa i powiedzieć nam, co się właściwie stało? Dlaczego odeszłaś od tego typa? Czyżbyś wreszcie przejrzała? Rok temu dowiedziałam się, że jestem ciężko chora. Chciałam przed śmiercią zaznać prawdziwego życia i dlatego opuściłam Was. Dlatego wyszłam za Edwarda. Poślubił mnie z litości na moją prośbę. Ach. Teraz okazało się, że to była omyłka. Jestem zupełnie zdrowa, więc musiałam odejść od Edwarda, zwrócić mu wolność. Wolność! Temu kryminaliście, temu łotrowi spod ciemnej gwiazdy. Ja, no. byś miała zaufanie do własnej matki. Tak, tak, tak, tak, tak wiem. Jeszcze nie skończyłam. Yy, okazało się poza tym, że Edward jest synem doktora Retwerna z Montrealu i Co? jego Co? ojciec chciałby, żeby wrócił do niego. Co? Doktora Redfern? Nie, no chyba nie tego od czerwonych pigułek. E, tak, tego od czerwonych pigułek. Oh. I okazało się też, że Edward oh. jest Johnem Fosterem, autorem tych książek przyrodniczych. Ale, ale przecież... Przecież doktor Redfern jest milionerem. I to co najmniej dziesięciokrotnym. Tak, Edward opuścił dom przed wielu laty, ponieważ no, no, ponieważ przeżył jakieś rozczarowanie. Teraz prawdopodobnie wróci do ojca, więc y, widzicie sami, że musiałam odejść. Nie kocha mnie, a ja nie mogłam go trzymać w więzach, które sama mu narzuciłam. Czy, czy, czy, czy sam ci to powiedział? Czy chciał się ciebie pozbyć? Nie... Nie, nie widziałam się z nim od chwili, kiedy... Yy, kiedy się o tym dowiedziałam. Też, Joanno, czy... Cicho być, Fryderyko. Już ja się tą sprawą zajmę. Moja droga, Bubo, jeszcze o tym pomówimy. Postaramy się znaleźć wyjście z sytuacji. Yy, wój sądzi, że... Edward łatwo uzyska rozwód Ciocio, Zaufaj mi, bubo Wszystko się jakoś ułoży Powiedz mi tylko, czy, czy byłaś tam szczęśliwa Czy ten Sna Czy pan Redfern był dla ciebie dobry? Byłam bardzo szczęśliwa I Edward był dla mnie bardzo dobry o Nie martw się moje dziecko Twoja rodzina cię nie opuści Możesz na nas liczyć Zobaczymy, co się da zrobić Dziękuję. Chciałabym, żeby, żeby nie miał kłopotów z tym rozwodem. A teraz, czy mogę pójść do siebie i położyć się? Jestem bardzo zmęczona. Ależ naturalnie. Co za pytanie idź, idź, drogie dziecko. Jak się prześpisz, wszystko zobaczysz w innym świetle. Biedna, mała buba. My nie, my nie. Czy naprawdę przypuszcza, że ten, ten Snape jest synem doktora Redferna? Przecież powiedziała, że doktor jest tutaj, Fryderyko. Zawsze ci powtarzałem, że w bubie jest coś niezwykłego. No, nie przypominam sobie. Ale się ją za bardzo pod korcem. Nigdy nie mogła ujawnić swoich zalet. A teraz, a teraz patrzcie, dochrapała się męża milionera. Przecież on przecież o nim opowiadają takie straszne rzeczy. A, wszystko głupie, plotki, nic więcej. Nigdy nie mogłem zrozumieć, dlaczego ludzie tak lubią bezpodstawnie oskarżać człowieka. Nie sprawdzą, a gadają. Ja tam, jak tylko go zobaczyłem, od razu wiedziałem, że to musi być bardzo przyzwoity i sympatyczny człowiek. Ale jego ubranie i ten, i ten okropny, stary samochód, Ach, nie? to tylko zwykła ekscentryczność Ach. geniusza. Słyszałeś, czy Przecież jak Buba mówiła, że to John Foster, gdzieś, zaraz, gdzieś czytałem, że to, że to, bardzo dobry pisarz, chluba naszej literatury. Tak? Tak. A więc sądzę, że możemy jej wybaczyć. Wybaczyć jej, no wiesz Fryderyko, jesteś śmieszna. Pytanie czy Snape nam wybaczy? Ale co będzie, jeśli ona nie zechce do niego wrócić? Nie masz pojęcia, Beniaminie, jak ona potrafi być uparta. Zostaw to mnie, ty już dość napsułaś. Nie męcz jej radami, nie zadawaj pytań. Mam nadzieję, że retfern zjawi się tu po nią. Jak nie, to sam go tu ściągnę. I pamiętaj, masz być dla Buby uprzejma i wyrozumiała. A niech to muszę się przyzwyczaić na ją Joanną. Przecież już nie jest małym dzieckiem. Bardziej, jak ja będę bez ciebie żyć? Boże, pozwól mi zapamiętać wszystko spraw, żebym nigdy nie zapomniała. Boże, Edward! Czy moja żona jest tutaj? O! Pan Redfern, o ile się nie mylę, bardzo mi miło. Tak, pańska niegrzeczna dziewczynka jest tutaj. Właśnie w cimie... Muszę się z nią natychmiast zobaczyć. Ależ naturalnie, drogi panie Redfern. Prosimy uprzejmie do środka. Joanna zaraz wyjdzie. Gdzie ona jest? W swoim pokoju. Pan będzie łaskaw poczekać małą chwileczkę. Joasiu! mąż twój czekał w salonie. Och, wujku, ja, ja nie mogę się z nim zobaczyć. Nie mogę. Powiedz mu, żeby... No. Jasiu! Jo to ja, ja państwa zostawiam samych. Przepraszam. Joasiu. Przepraszam. Joasiu, kochanie, no. Coś ty zrobiła? Moje głupie, kochane maleństwo, no. Co ci opętało, żeby... żeby uciekać w ten sposób? Znalazłeś mój list? No pewnie. Wróciłem wczoraj w nocy do domu, a dom pusty. Potem znalazłem list. Ale było za późno, żeby tu przyjechać, a rano przyszedł mój ojciec i dopiero teraz mogłem dziecko. Co ci strzeliło do głowy? Rozwód, rozstanie. Czy ty nie wiesz? Ja wiem, że ożeniłeś się ze mną z litości. Wiem, że mnie nie kochasz. Wiem, że... Słuchaj. Słuchaj, Joasiu, ja... I wiem też o Ethel Travers. Ale... Edwardzie, proszę cię, nie mów nic, nie przekonuj mnie... I... Ja już do ciebie nie wrócę. Tylko ci się wydaje, że wszystko wiesz. Otóż pozwól sobie powiedzieć, że nic nie wiesz. Czy chcesz, żebym teraz ja opowiedział ci wszystko? Mów proszę. Wobec tego usiądź spokojnie, bo to długa historia. Jakbym chciała wtulić się w te jego ramiona i żeby już było dobrze, żeby był mój, tylko mój. Nie, nie. Muszę wytrzymać. Dla jego dobra. Nie, nie. Nigdy nie przyjmę jego poświęcenia. Nigdy, nigdy, nigdy, nigdy. A, tak na marginesie to... Wczoraj w nocy wróciłem do domu właśnie z zamiarem opowiedzenia ci wszystkiego. Od samego początku. Więc słuchaj. Odkąd pamiętam, zawsze byłem synem milionera. Chociaż wiem, że kiedyś ojciec z matką klepali biedę w jakiejś wioszczynie. Potem ojciec wynalazł te swoje pigułki... Mikstury i inne świństwa, no i zamieszkaliśmy w takim wielkim domu, że ja, mały pędrak, gubiłem się w nim zupełnie. Miałem wszystko i byłem najbardziej samotnym szczeniakiem na świecie. Pamiętam tylko jeden szczęśliwy dzień w moim dzieciństwie, jeden jedyny. Ojciec pojechał wtedy na wieś do przyjaciela i zabrał mnie z sobą. Pozwolono mi zostać na podwórzu i spędziłem cały dzień na wbijaniu gwoździ do desek. To był wspaniały dzień. Kiedy wieczorem miałem wrócić do mojego wypełnionego po brzegi zabawkami pokoju w Montrealu, rozpłakałem się. Ale nic ojcu nie powiedziałem. Często miałem małe i duże zmartwienia, ale nic mu nie mówiłem. Myślałem, że mnie nie zrozumie. Kto wie, może to był mój błąd? Pamiętam, jak w gimnazjum chłopcy naśmiewali się z eliksirów ojca i zmuszali mnie do recytowania wszystkich naszych reklam. Nie masz pojęcia, jacy okrutni potrafią być mali chłopcy Ci więksi też na studiach wcale nie było lepiej Prawie z nikim się nie przyjaźniłem Bo między tymi, na których mi zależało, a mną Zawsze była jakaś przegroda Aż któregoś dnia... Poznałeś Ethel O właśnie, była bardzo piękna i mądra I kochałem ją tak, tak, wcale nie mam zamiaru pomniejszać tego faktu. To była pierwsza wielka miłość i sądziłem, że odwzajemniona. Byłem dość naiwny, żeby uwierzyć, że Ethel mnie kocha. Kiedy przyrzekła, że wyjdzie za mnie, wariowałem z radości. Ta sielanka trwała kilka miesięcy. Aż pewnego dnia mimowoli podsłuchałem jej rozmowę z koleżanką i wszystko się skończyło. Tamta dziewczyna zapytała drwiąco, jak też Etel potrafi strawić syna doktora Redferna z jego cudownymi środkami. Na to Ethel jego pieniądze ozłocą pigułki i osłodzą mikstury. Mama nalega, żebym go nie wypuszczała z ręki. Jesteśmy na lodzie i moje małżeństwo z Redfernem postawi rodzinę na nogi. I tak dalej. W tym guście. Łącznie z niesmacznymi uwagami o mnie samym. Jak ona śmiała. To mnie wykończyło. Dlatego właśnie rzuciłem wszystko i przez pięć lat obijałem się po świecie. Zarabiałem na siebie i nie musiałem korzystać z pieniędzy ojca. Aż pewnego pięknego poranka obudziłem się ze świadomością, że Ethel mnie już nic, a nic nie obchodzi. Ale nie miałem zamiaru wracać do dawnego życia. Przyjechałem tu. Zobaczyłem wysepkę na Mistois i już tu zostałem. To było w rok po mojej pierwszej książce, która nieźle poszła, więc miałem trochę grosza. I mogłem kupić tę wyspę Ale trzymałem się z dala od ludzi Nie wierzyłem już, żeby istniała bezinteresowna przyjaźń i prawdziwa miłość Rozkoszowałem się wszystkimi dzikimi bredniami, które o mnie opowiadano. A potem... a potem ty przyszłaś Musiałem uwierzyć, że kochasz mnie, a nie miliony mojego ojca Inaczej nie można było sobie wytłumaczyć tego, że chcesz wyjść za jakiegoś obieży świata o wątpliwej reputacji i bez grosza przy duszy. A poza tym żal mi było ciebie. Więc litość. Tak, wcale nie zaprzeczam, że do małżeństwa z tobą skłoniło mnie współczucie. Ale później. Później przekonałem się, że jesteś najlepszą, najdroższą przyjaciółką i towarzyszką, jaką w ogóle można mieć. Inteligentna, lojalna, wyrozumiała. Przywróciłaś mi wiarę w realność Przyjaźni i miłości Niczego więcej nie pragnąłem Jak tylko być z tobą przez całe życie Nie, nie wierzę Uświadomiłem to sobie wtedy Jak wracając na wyspę pierwszy raz, pamiętasz? Zobaczyłem światła w oknie mojego domu I, i wiedziałem, że, że Czekasz tam na mnie Dla człowieka, który był przez pół życia bezdomny Było to objawieniem ale nie zdawałem sobie w pełni sprawy z tego, ile dla mnie znaczysz, aż do tej strasznej chwili na torze. Wtedy mnie olśniło. W ciągu tych kilkudziesięciu sekund, kiedy usiłowałem oswobodzić twoją nogę z uwięzi szyn, zrozumiałem, że życie bez ciebie nie ma dla mnie żadnej wartości, że jeśli zginiesz, to i ja umrę z tobą. Rozumiesz? Joasiu? Słucham, tak. Ja przyznaję, że potem zachowałem się jak tępym róg Byłem wstrząśnięty, ogłuszony. Musiałem się pozbierać. Zrozum. Dotąd stale odsuwałem od siebie myśl, że masz niedługo umrzeć. Uznałem to za nieuniknione i już, no. Ale teraz miałem przed sobą straszną prawdę. Ty byłaś skazana na śmierć, a ja już nie mogłem bez ciebie żyć. Kiedy wróciłem wczoraj do domu, byłem zdecydowany zabrać cię do największych specjalistów. Przecież gdzieś na świecie są tacy. Przecież to niemożliwe, żebyś była tak beznadziejnie chora skoro po, po tym przejściu nic ci się nie stało. I wtedy znalazłem twój list i... wiesz, może to śmieszne, ale chciało mi się krzyczeć z radości, że jesteś zdrowa, że ci, że ci nic nie grozi. Bałem się tylko trochę, czy nie dlatego odeszłaś, że już ci na mnie nie zależy. Ale teraz najdroższa. Już wszystko w porządku, prawda? Jak? Najdroższa? Joasiu. Joasiu, spójrz na mnie. Nie, nie, nie, nie mogę uwierzyć, że naprawdę ci na mnie zależy. Wiem, że to niemożliwe. Nie zadawaj sobie zbytecznego trudu, Edwardzie. Ależ to ja cię kocham, zbyteczne. słyszysz? Sercem, duszą, mózgiem już bardziej kochać nie można. Joasiu, dlaczego nie chcesz mi uwierzyć? Jesteś dobrym aktorem, wiem. A więc nie wierzysz mi? nie mogę. Nie mogę. Poza tym to nie ma sensu. Musimy się rozstać. To jest jedyne rozsądne wyjście. O, dzisiaj bardziej... krew! Nie wierzysz mi, bo nie chcesz. Przyznaj się, że ci się znudziłem, co? Wstydzisz się czerwonych pigułek i eliksirów dla łysych. Od co? Wszystko było dobre, dopóki myślałeś, że niedługo pożyjesz. Przelotny romansik, proszę bardzo. Ale do końca życia być związaną z synem człowieka od pigułek i maści. O nie, co to, to nie. Tak? Rozumiem. Rozumiem doskonale. Przedtem nie orientowałem się, ale teraz wszystko Rozumiem. Edward, więc jednak kochasz mnie naprawdę. Chyba nie mógłbyś wpaść w taką wściekłość, gdybyś tak mnie nie kochał. <śmienny> Oj! <śmienny> Oj! Oj, o, jaśu, jaś. ale, ale, Edwardzie, ja... Ja się chyba nie nadaję do takiego życia w salonach Nie jestem ani wykształcona, ani nie pochodzę ze znakomitej rodziny Wcale nie proponuję ci, żebyś prowadziła żywot damy z towarzystwa To dość nudne zajęcie Pewnie, że od czasu do czasu będziemy musieli pobić trochę z ojcem Jest już stary, niewiele miał radości w życiu Zresztą sam się o to postarałem Myślę, że nie będzie ci z nim źle To jest bardzo poczciwy człowiek, zaraz zobaczysz, że go polubisz już go polubiłam. A, a jego forsa to wcale nie są brudne pieniądze. Zarobił je uczciwie, jego specyfiki jeszcze nikomu nie zaszkodziły. A, a zdaje się, że niektórym nawet pomogły. W mojej rodzinie maści na przeziębienie, gorzkie krople i czerwone pigułki twojego ojca są uznawane za najlepsze lekarstwa na wszystkie możliwe choroby. Słuchaj, słuchaj, jeszcze jedno. Ale nie będziemy mieszkać na stałe w tym ogromnym pałacu, dobrze? Rozumiem, nie smakuje. Po błękitnym zamku, co? Nie, nie, nie, nie martw się. Kochanie, wybudujemy sobie domek pod Montrealem, żeby być blisko ojca, a lato będziemy spędzać tu, na naszej wyspie. A jesienią będziemy wędrowali po świecie. Chcę, chcę, żebyś wszystko zobaczyła. i Alhambra i Włochy i bazary Samarkandy i góry, po których się wspinałem. Chciałbym wszystko jeszcze raz oglądać twoimi oczami. Dziewczyno, tyle rzeczy chciałbym ci pokazać, że tyle bym chciał z tobą przeżyć, że chyba nam na to życia nie starczy. Postaram się dotrzymać ci kroku, mężu. Aha, czy możesz mi przyrzec jedną rzecz? Wszystko, co zechcesz. A więc przyrzeknij mi, że pod żadnym pozorem i w żadnych okolicznościach nie będziesz mi wypominał tego, że to ja zaproponowałam ci małżeństwo. radiowy dla młodzieży przedstawił trzecią, ostatnią część słuchowiska Emilii Stawskiej Błękitny Zamek według powieści Lucy Maud Montgomery reżyseria Romany Bobrowskiej, podejemy obsadę Joanna Magda Jarosz Edward Jacek Romanowski w pozostałych rolach wystąpili Halina Kwiatkowska, Izabela Olszewska Marta Stebnicka, Anna Tomaszewska Andrzej Buszewicz Zdzisław Klucznik, Jerzy Sagan Roman Stankiewicz, Stefan Szramel. Opracowanie muzyczne Anny Woźniakowskiej. Realizacja akustyczna Marii Jasińskiej. Słuchowisko zrealizowała rozgłośnia Polskiego Radia w Krakowie.